Świadectwo trzech świadków Wszystkim narodom, pokoleniom i różnojęzycznym ludom, do których dzieło to dotrze, niech będzie wiadomym, że przez łaskę Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa ujrzeliśmy płyty zawierające kroniki będące historią ludu Nefiego, jak też ich braci Lamanitów oraz ludu Jereda, którzy przybyli ze wspomnianej wieży. Wiemy również, że zostały one przetłumaczone dzięki darowi i mocy Boga, gdyż Jego głos nam to oświadczył. Wiemy więc z całą pewnością, że dzieło to jest prawdziwe. Poświadczamy także, że widzieliśmy wyryte na płytach znaki i że zostały one nam pokazane mocą Boga, a nie człowieka. Oświadczamy też z pełną trzeźwością umysłu, że Anioł Boży zstąpił z nieba, przynosząc te płyty i rozkładając je przed naszymi oczyma, że zobaczyliśmy je oraz wyryte na nich znaki i wiemy, że dzięki łasce Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa mogliśmy zobaczyć te rzeczy, dajemy przeto świadectwo prawdzie. I jest to niepojęte dla nas. Głos Pana nakazał nam jednak, abyśmy dali temu świadectwo. Czynimy to więc, aby być posłusznymi przykazaniom Boga. I wiemy, że jeśli pozostaniemy wierni w Chrystusie, nasze szaty będą wolne od krwi wszystkich ludzi i okażemy się bez skazy przed sędziowskim tronem Chrystusa i będziemy żyć z Nim wiecznie w niebie. Chwała niech będzie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, którzy są jednym Bogiem. Amen. Oliver Kowdery, David Whitmer, Martin Harris